Po Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż to się stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Proje, stanie przeciw dwojgu a dwoje przeciw trojgu ojciec przeciw synowi a syn przeciw ma ojcu matka przeciw córce a córka przeciw matce teściowa przeciw synowej a synowa przeciw teściowej oto słowo pańskie dzisiejszą refleksję nad Słowem Bożym chciałbym zacząć od pewnego cytatu Franz Kafka napisał kiedyś takie słowa sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek które nas ranią i przeszywają potrzebujemy książek, które wpłyną na nas jak katastrofa książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza które jest wśród nas Słowa znanego pisarza przyszły mi na myśl, kiedy czytałem dzisiejszą Ewangelię. To przecież Biblia jest księgą, która z tak wielką mocą potrafi uderzyć w nasze serca. Oczywiście Stary i Nowy Testament nie zawierają jedynie przesłania, które budzi bojaźń i potrafi wstrząsnąć całym człowiekiem. Natchnione teksty przynoszą nam także słowa ciepłe, pełne miłosierdzia, pocieszenia, a nawet czułości. Nie można jednak nie zauważyć tych fragmentów, które rzeczywiście są jak miecz obosieczny. Dzisiejsza perykopa Ewangelii świętego Łukasza jest ostrym cięciem, które przeszywa utopijne wyobrażenia o sielance życia chrześcijańskiego. Czy ktoś z was, bracia i siostry, podczas jej czytania miał ochotę wyjść z kościoła? Czy ktoś wyłączył radio? Czy ktoś powiedział, przecież tego nie da się słuchać? Przypomnę kilka zdań z dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Ojciec stanie przeciw synowi, matka przeciw córce. Jezus przyszedł dać nam rozłam? Ten Jezus, który mówił do apostołów Pokój wam Ten, który sam przykładnie żył w rodzinie nazaretańskiej Posłuszny Józefowi i Maryi Myślę, że fakt Iż wiele osób bez najmniejszego problemu Przyjmuje tę szokującą wypowiedź Zbawiciela Świadczy nie tyle o ich dogłębnym zrozumieniu Biblii I posłuszeństwie wobec Bożej woli Ale raczej o jakiejś bezmyślności w słuchaniu natchnionego tekstu O co Panu Jezusowi chodzi? Dlaczego mówi, że przynosi rozłam, choć od wieków sam nosi tytuł księcia pokoju? Hermeneutyka biblijna podaje ważną zasadę interpretacji słowa natchnionego. Mówi mianowicie, że nie wolno badać jakiegoś zagadnienia w Biblii na podstawie tylko jednego jej fragmentu. Zawsze trzeba sięgnąć do tekstów paralelnych, odnoszących się do badanego tematu. Gdy w tej perspektywie spojrzymy na poruszony dziś problem jedności i zgody w rodzinie, to jasno zauważymy, że Bóg dostrzega w harmonii życia domowników bezdyskusyjne dobro, a nawet mówi o nim jako o swoim darze. Posłuchajmy słów znanego psalmu. Małżonka Twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu Twojego domu, synowie Twoi jak sadzonki oliwki dokoła Twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. W liście do Efezjan Święty Paweł napisał Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. A więc jedność i pokój, czy rozłam i ogień? Odpowiadając na to pytanie, zaraz na początku trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wspomniany wstrząs i rozłam nie musi stać się doświadczeniem każdej rodziny Zapewne ominie te, w których Bóg jest najważniejszy w sercach rodziców Ich synów czy córek Tam, gdzie rodzina zjednoczona jest wiarą, przestrzeganiem Bożego prawa Tam dom wypełniony jest głębokim pokojem To oczywiście nie oznacza, że panuje w nim beztroska sielanka Miłość bliźniego zawsze związana jest z niemałym wysiłkiem duchowym podejmowaniem trudnych rozmów, ustępowaniem sobie w wielu sprawach i wymaga wielkiej cierpliwości i pokory. Ale jeśli serca ludzi mieszkających pod jednym dachem naprawdę przenika życie Boże, to codzienne napięcia nie zagrożą ich jedności. Są natomiast rodziny, gdzie serca domowników nie są zjednoczone miłością do Boga, gdzie ktoś łamie prawo Stwórcy, i właśnie w tych sytuacjach, naucza Jezus, należy takiemu człowiekowi się przeciwstawić. Nawet wtedy, gdy ta osoba z racji pokrewieństwa czy więzów małżeńskich jest nam tak bliska. Rodzina, przyjaciele to ludzie dla każdego z nas najważniejsi. Jesteśmy szczególnie zobowiązani do troski, by relacje z nimi były żywe i trwałe, by okazywać im szczególny szacunek. Ale gdyby ktoś z tego najbliższego nam kręgu odstąpił od Boga i wybrał grzech To Jezus przypomina, że w takiej sytuacji nie możemy milczeć Nawet jeśli będzie nas to kosztować konflikt z osobą bliską naszemu sercu Niestety takie sytuacje, kiedy granica wierności i niewierności Bogu Zaczyna przebiegać pomiędzy przyjaciółmi, domownikami, małżonkami Zdarzają się nierzadko Ileż kobiet ma łamane sumienie w sferze życia erotycznego, kiedy to mąż domaga się od współmałżonki zachowań wyuzdanych, poniżających ją. Inną dziedziną podziału i konfliktu łatwo mogą stać się praktyki religijne. Choć obydwoje rodzice przyrzekają na chrzcie świętym wychować swoje dziecko po katolicku, to zdarza się po latach, że jedno z nich, częściej chyba ojciec, przestaje chodzić do kościoła, to zazwyczaj negatywnie wpływa na religijność dziecka. Nie mogę się doczekać, aż będę dorosły i jak mój tata nie będę już musiał chodzić do kościoła, wyznał kiedyś kilkuletni chłopiec. Jeszcze inny problem, wobec którego ludzie wierzący stają dziś coraz częściej, pojawia się w sytuacji, kiedy kolega, znajomy czy przyjaciel zaprasza na swój ślub cywilny, który ma być początkiem nowego związku z tak zwaną drugą żoną. Rodzi się dylemat. Czy iść do urzędu stanu cywilnego, uśmiechać się miło, wręczyć tak zwanym nowożeńcom bukiet kwiatów, życzyć im szczęścia, mając na uwadze to, że oboje lub jedno z nich zostawia swojego prawego współmałżonka, że kilka ulic dalej dzieci tego tak zwanego pana młodego cierpią, bo tata odszedł do innej pani Czy mam uśmiechać się i być miły że Kiedy ci tak zwani nowożeńcy Na oczach wszystkich łamią jedyny ślub Jaki kiedyś składali przed Bogiem i Kościołem W istocie jest to przecież uroczystość smutna i tragiczna Czy w niej uczestniczyć? Znam ludzi, którzy nie przyjęli takiego zaproszenia Stać ich było na takie postawienie sprawy Nierzadko przez to tracili przyjaciela czy koleżankę Nierzadko byli za swoją postawę boleśnie piętnowani przez całe otoczenie Przyjazne relacje spłonęły w ogniu wierności Jezu Jezusowi Święty Piotr, stojąc kiedyś przed Sanhedrynem, postawił pytanie Czy bardziej należy słuchać Boga czy ludzi? Odpowiedź znamy wszyscy ale w codzienności nierzadko zdarza się nam dla świętego spokoju, dla przypodobania się ludziom, z lęku przed wyśmianiem, oskarżeniem o fanatyzm i dewocje. Zdarza się nam duchowo zdezerterować. Ogień, o którym mówi dziś Chrystus, to konsekwencja wierności Jego nauce. Nie od razu trzeba Go wzniecać, gdy dojdzie do konfliktowej sytuacji z ludźmi niewierzącymi, z wrogami Kościoła, Zawsze najpierw trzeba spróbować wyjaśnić swoje stanowisko Wysłuchać drugiej strony, uzasadnić swoje poglądy Nierzadko jednak na nic się to zda A tak na Bożą prawdę może się jeszcze zradykalizować I wtedy, by wytrwać przy Bogu, potrzebujemy mocy ducha Którą jak ogień stwórca wznieca w naszych wnętrzach Oprócz przedstawionych powyżej sytuacji, kiedy trzeba, niekiedy nawet stanowczo, przeciwstawić się najbliższym, by pozostać wiernym Bogu, mogą zaistnieć jeszcze inne powody, kiedy Bóg może dopuścić, by rodzina doświadczyła jakiegoś wstrząsu i niepokoju. Zmarły przed ponad rokiem hinduski kapłan Rufus Pereira opowiadał kiedyś, jak przyszli do niego mężczyzna i kobieta. Oboje byli bardzo chorzy. Poprosiliby ksiądz Rufus pomodlił się nad nimi W intencji ich uzdrowienia Gdy rozpoczął modlitwę Poczuł natychmiast wyraźny duchowy opór Poprosił by przyszli następnego dnia Podjęta na zajutrz modlitwa Też wydawała się być czymś blokowana Usiądźmy i porozmawiajmy chwilę Zaproponował ksiądz Pereira W którym kościele braliście ślub? Spytał schorowaną parę A my nie mamy ślubu kościelnego nie jesteście związkiem sakramentalnym? dopytywał się ksiądz A gdybyście zostali uzdrowieni to co byście zrobili? Żylibyśmy razem dalej jak mąż z żoną Czyli prosicie Boga o zdrowie o siły by żyć w grzechu? pytał ksiądz Zmieszani mężczyzna i kobieta wyglądali na mocno zakłopotanych Gdyby ktoś przyszedł do kochającej matki i poprosił Mamo Daj mi pieniądze na podróż, wyjadę stąd i nigdy się nie zobaczymy. Czy matka dałaby? Spełniłaby prośbę syna? My nierzadko modlimy się do Boga o coś, co może sprawić, że oddalimy się od Niego i że o Nim zapomnimy. Zgoda i jedność w rodzinie, wychowywanie dzieci, problem alkoholizmu, zdrady małżeńskiej, samotności to chyba najczęstsze sprawy z jakimi ludzie przychodzą, by prosić swoich duszpasterzy o pomoc. Wydawać by się mogło, że nie ma nic złego w staraniach o to, by mąż przestał pić, by ustały kłótnie małżeńskie, by ktoś z domowników powrócił do zdrowia. A jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Warto wracać do pytania, jakie postawił pośrednio ksiądz Pereira. A jeśli Bóg spełni waszą prośbę, da ci zdrowie, siły, wzajemne porozumienie, to co ty z tym zrobisz? Czy będziesz tymi darami służyć Bogu? Jak wielu ludzi przychodzi do pasterza z prośbą o poradę, radę na problemy małżeńskie, wychowawcze, bolesną samotność. Niekiedy, gdy w takiej rozmowie próbuję powiedzieć coś o Bogu, widzę w oczach rozmówcy jakby zdziwienie i zakłopotanie, jakby chciał powiedzieć, ja tu nie przeszedłem rozmawiać o Bogu, ja mam konkretny problem. Ludzie o swoich kłopotach mogą mówić godzinami O Bogu, o modlitwie, o Słowie Bożym Trudno im sklecić nieraz chociaż dwa czy trzy zdania Gdy do Chrystusa przyszedł człowiek w konflikcie finansowym Ze swoim bratem I prosił Zbawiciela o rozsądzającą interwencję To usłyszał w odpowiedzi Człowieku, a któż mnie uczynił nad wami sędzią albo rozjemcą? Jeden z księży już pasterzy akademickich powiedział Po roku pracy z młodzieżą akademicką zauważyłem, że stałem się praktycznie pracownikiem biura matrymonialnego, takim doradcą matrymonialnym Chrystus nie przyszedł po to, by uporządkować świat, ponaprawiać rodziny, związki, zakochania, depresje. On przyszedł po to, by wezwać grzeszników do nawrócenia, by odszukać to, co zginęło aby dać swoje życie jako okup za wielu, aby owce miały życie. To jest jedno z największych nieporozumień w Kościele. Wielu chrześcijan traktuje swoją religię jak jakieś kolejne wierzenie naturalne. Nierzadko spotkałem ludzi głoszących pogląd, że w istocie wszystkie religie są takie same i do tego samego prowadzą, co jest oczywistą nieprawdą. Każda religia naturalna wynika z doświadczenia kruchości człowieka. Który zwraca się do jakiegoś bóstwa Z prośbą o opiekę tu na ziemi Modli się o deszcz O obronę przed wrogiem O dziesiątki spraw, które mu doskwierają W jednej warszawskiej parafii Dyżurując w kancelarii Spisałem wszystkie dokumenty Potrzebne do chrztu Matka dziecka Chowając te dokumenty do torebki Weschnęła i powiedziała Ochrzczę to dziecko Bo tak mi kaszle